Wir schon. Wir wollen zu Beginn zwei Stellen lesen. Das haben wir von John mit kam 252 Ama 2. Petrus 1, die verse 16 bis 21. No, to pierwsze miejsce to y, z y, pierwszego listu Piotra. 2, Петрус Petrus 1, vers 16 bis 21. 2 list Piotra 1 rozdział. 2 list Piotra pierwszy rozdział. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział wiersza 16 do końca do 21. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na wzręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, Gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a Wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni po świecącej w ciemnym miejscu, Dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Pierwszy list, przepraszam, drugi list Piotra I rozdział od odsztośności do. 20 wiersza. Daniel 2, a następnie przeczytamy z księgi proroka Daniela, z drugiego rozdziału, Daniela, drugi rozdział. I ferz 20 dostra Od 20 do 32 wiersza, księga Daniela, drugi rozdział. Od 20 do 32 wiersza. I zaczął Daniel mówić tymi słowy. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach. U niego mieszka światłość. Ciebie, Boże, moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił, stracić magów babilońskich i tak rzekł do niego, nie wytracaj magów babilońskich, wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego, znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen i odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar. Czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem i wyłożyć go? Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrologowie verse 20-23. Я, я, я, я, 27. я, bis 23 я, я, 23 я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, 32 я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, Życzeniem gospodarzy było, abyśmy się troszeczkę zajęli sprawą prorocz z Biblii. I chciałbym cały ten temat podzielić na trzy części. Chciałbym najpierw powiedzieć o zasadniczych rzeczach dotyczących sprawy prorocz. die Hauptpersonen der vorstellen chciałem przedstawić te główne osoby, którymi zajmują się proroctwem. A jeśli jeszcze nam starczy czasu, to opowiedzieć o zdarzeniach, które były sprawą proroctwem po kolei jedno za drugim. Was jest ein profet nach den Gedanken Gottes? Kto to jest prorok, który by działał według myśli Bożych? Ein Prophet ist zunächst eine Person, die aussprüche Gottes weitergibt. Prorokiem jest taka osoba, która wypowiada dalej, przekazuje innym ludziom wypowiedzi Boże. Also ein Mensch empfängt Worte von Gott und gibt sie an andere Menschen weiter. A więc człowiek otrzymuje pewne słowa od Boga i przekazuje je innym ludziom dalej. Meistens verstehen wir darunter zukünftige aussagen. W większości przypadków myślimy przy temacie proroctwa o wyjaśnianiu przyszłych rzeczy, które mają się zdarzyć. Ale wiedzmy, że to jest tylko część tego dużego zakresu proroctwa zum Beispiel auch Weissagen ist eine prophetische Handlung. Na przykład te przepowiadanie przyszłości jest właśnie takim działaniem, w którym czynni są prorocy. A zwen in einer Versammlungsstunde sündliche Geschwister erbaut und ermuntert wiemy, że jeżeli w jakimś zgromadzeniu wszystkie osoby mają odebrać ze słowa Bożego zbudowanie i pociechę, To muszą otrzymać również też i te szczególnego rodzaju prorokowanie, czyli wykładanie Słowa Bożego. To też nazywa się służbą proroczą, dlatego że po prostu przekazuje się dalej Słowa Boże. Ale to nie ma nic z przyszłym dingem zu tun. Z reguły takie wypowiadanie tych słów bożych w danym miejscu to nie ma nic powiązania z objaśnianiem przyszłych rzeczy, które mają się dopiero zdarzyć. Ale dzisiaj chcemy zająć się szczególną stroną prorostów, które zajmują się pokazywaniem ludziom przyszłych zdarzeń. Es хтось vielleicht що denken, Prophetie ist nur etwas für intelligente Leute. Może ktoś sobie pomyśli, że prorokowanie to jest rzecz, która dotyczy tylko szczególnego Musi rozumieć y, bardzo skomplikowane powiązania pomiędzy różnymi zdarzeniami i różnymi osobami. Ale tego rodzaju nastawienia nie pokazuje nam Biblia ani na jednym miejscu. Keine Stelle, wo die mit in wird. Nie znam ani jednego miejsca w Biblii, w której by było Słowo Boże powiązane z naszym własnym ludzkim rozumem. Але мені трьох місць, де профіціємо з нашим хрцем. Але зато знайомі три місця такі в Библі, які показують, що пророцтво związане є безпосередньо з серцем чоловіка. Зараз одніші місця прочитати такі місця, є відповідною. Записані у ксіндзі пророка Захарія. Це є такі, які її хрць відповідні. Chodzi w tym miejscu o takich ludzi, którzy swoje serce zatwardzają na Słowo Boże. Zachaja 7, vers 12. I przeczytamy z księgi proroka Zachariasza, ze 7 rozdziału, 12 wiersz. Zatwardzili swoje serca jak diament. To jest coś później um die worte die der herr der herrscharen durch seinen geist mittels der früheren profeten sandte nicht zu hören aber daneite haben Czyli e, musimy to zrozumieć, że Bóg posłał swoich proroków nie po to, aby oni e, przemówili do naszego rozumu, abyśmy, m, aby dotrzeć do naszego rozumu, ale czytamy tu wyraźnie, że Bóg posłał swoich proroków po to, aby dotrzeć do serca ludzi. Ale ci ludzie nie chcieli tego Słowa Bożego przyjąć, I uczynili swoje serca twarde jak diament. Ale do tego znajdujemy w Biblii zapisane następne dwa cudowne miejsca. Lukas 24 jest die zapisane jest w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, ostatni rozdział Łukasza. Bydę e, jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Chodzi tutaj o tych uczniów, którzy znajdowali się w drodze do miejscowości Emaus. O, das ist der Vers, um, 25. I przeczytamy wiersz 25. Ewangelia Łukasza, 20, 24 rozdział, 25 wiersz. Najpierw Pan do nich powiedział... A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Musiał nie Chrystus dies leiden i w seine herrlichkeit eingehen. Czy Chrystus nie musiał tego wycierpieć, aby wejść do chwały swojej? No to, co mówił, w wersji 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. A następnie czytamy w 32 wierszu, gdy uczniowie ci rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pismo przed nami otwierał. To znaczy, że to prorocze słowo było skierowane do ich serca. To samo w tym miejscu, którą wiedzieliśmy w II Petrus i podobne e, określenie znajdujemy w tym miejscu które żeśmy przeczytali drugi list Piotra tam czytamy właśnie w tym pierwszym rozdziale pod koniec dziewiętnastego wiersza słowo prorocze ma sprawić aby dzień zaświtał i e, jutrzenka wzeszła w, w waszych sercach Das heißt, die Prophetie der Bibel ist für dein und mein Herz. Ich doch się oznacza, że wszystkie proroctwa zapisane w Biblii są e, przeznaczone dla twojego i dla mojego serca. Pochmyslasu. So? Dlaczego tak jest? а Janowicie сам, osobiście Пан Jezus. Das heißt, der Inhalt der biblischen Prophetie ist die Verherrlichung des Menschen Jesus Christus inmitten seiner Schöpfung. створення. Teraz widzimy na tym świecie, że Jezus Chrystus jest osobą odrzucaną. Naturalne jest to, że wiemy, że też i On w chwale Ojca posiada wszelką chwałę. Але цієї хвали нікті на земі не зберігає. Але це буде цей час, коли такий час, що кожен, хто буде на цій земі зберіг, своїми власними очами зберігає хвали цього пана пану. Bóg o to się postara, aby Jego własny Syn otrzymał tą chwałę, która Jemu się godnie należy, która będzie widoczna dla każdego człowieka tutaj na ziemi żyjącego. So, das ist der inhalt der biblischen Prophetie. Taka jest właśnie treść tego biblijnego proroctwa, wszelkiego proroctwa. bezieht sich biblische Prophetie immer auf diese Erde. I dlatego też i Boże Proroctwo zawsze dotyczy tutaj tej ziemi. Das heißt himmlische Ereignisse і це все означає, що eigentlich gar які berücksichtigt. I в wszystko в небі, в домі które вони się не є górze, w пророцтва w в Старому one w що ми, są treścią biblijnego proroctwa zawartego w starym testamencie. Dass wir die gläubigen werden, wir To, że my, wierzący, w domu w niebie, to w ogóle nigdzie nie jest zapisane w Starym Testamencie. To, że nastanie kiedyś ten moment zabrania wszystkich wierzących z ziemi w okamgnieniu, tak zwane pochwycenie niewidzialne dla wszystkich pozostałych e, żyjących na tej ziemi, to taka rzecz w ogóle w Starym Testamencie nie jest nigdzie opisana. Oczywiście w Starym Testamencie jest ogólna mowa o tym, że Pan kiedyś przyjdzie na tą ziemię. Aber das bezieht sich immer auf das zweite Kommen des Ale wszystkie te wypowiedzi prorocze Starego Testamentu mówiące o przyjściu Pana mówią proroczo o jego ponownym, powtórnym przyjściu na ziemię w czasie późniejszym wenn er in macht und herrlichkeit kommen wird tedy bożny przyjdzie na tą ziemię w mocy i chwale od jedes oka ihn sehen wird I, e każde oko będzie mogło go wtedy na tej ziemi zobaczyć a to profetuje etwas mit dieser erde zu tun який є головний Haupt всіх пророків цього Старого der Propheten im Alten Testament? Jakie jest główny temat wszystkich proroków tego starego testamentu? Die Antwort gibt uns der erste Petrusbrief. Ja, Propheten hat er da je 1 11. 1 11 які працювали в in чи в якому часу Христи, який у них на який, або на який час, вказував в них Дух Христовий, який працював церпіння, маючи прийти на Христово, але теж маючи потім наступить увєлбнення. Das heißt, sie sprechen von den Leiden Christi und von den Herrlichkeiten danach. Aber wir jetzt prorocza starego testamentu mówią o tym cierpieniu Pana Jezusa, które on przeszedł na tej ziemi, ale mówią również też o tej później następującej wielkiej chwale jego. Das heißt, to wszystko oznacza, że wszystkie proroctwa starego testamentu należy podzielić na trzy grupy. In solchen, die schon sind. E, najpierw na grupę taką, która już się spełniła. In solchen, die schon zum teil sind. Na taką grupę drugą, która jest grupą, że proroctwa się częściowo spełniły. Und ein anderer Teil liegt noch in der Zukunft. A druga część tych proroct Jeszcze dopiero się spełni w przyszłości Ale są i takie proroctwa Które w stu procentach Dopiero wydarzą się w przyszłości A więc to wszystko oznacza Że musimy nauczyć się Dobrze rozróżniać Jaki jest to rodzaj proroctwa, z, któr z którym mamy do czynienia? Um was der der ist. Aby to zrozumieć, jaka jest w ogóle treść tego proroctwa. Ich aus 19. Chciałbym teraz przytaczyć przykład z Ewangelii Jana z 19 rozdziału. I możemy natychmiast zauważyć, jak e, wspaniałe jest Słowo Boże i dokładne. Vers 36. Czytamy wiersz 36, 19 rozdział Jana, 36 wiersz. Aus dem Alten Tutaj w tym wierszu, w drugiej połowie, przytoczony jest cytat ze Starego Testamentu. i zaczyna beginn mit den Worten, damit die Schrift erfüllt würde. A to e, słowo tutaj w tym wierszu zaczyna się e, od słów, aby wypełniło się pismo. Kein bein von ihm wird zerbrochen werden. Proroctwo brzmiało, kość jego nie będzie złamana. Das geschah am Kreuz von Golgata. To właśnie stało się na krzyżu Golgoty. Als zwischen den übeltätern bo gdy Pan Jezus wisiał na Golgocie pomiędzy tymi dwoma złoczyńcami Als man die beine der zerbrach, gdy zostały złamane e, kości goleniowe dwóch tych e, obok Niego wiszących złoczyńców aby przyspieszyć ich śmierć die beine Herrn. to wiemy doskonale o tym że Pan już nie żył i nie została już złamana Jego kość to wiemy doskonale o tym i to proroctwo zostało wtedy, w tym momencie spełnione i to całkowicie już zakończyło treść tego proroctwa tak jak czytamy aby pisma się wypełniły ale teraz zwróćcie uwagę na następny, 37 siódmy wiersz ein anderes zitat To mamy інший цитат. І er heißt, es, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. I ten cytat mit ein Zitat des Alten Testaments, zobaczą, kogo przewodli. Das haben sie am Kreuz tatsächlich getan. Rzeczywiście, Żydzi tamtejsi, ale to jest tylko częściowe wypełnienie tego starotestamentowego proroctwa dlatego, że gdy Pan Jezus ponownie przyjdzie z chwałą swoją i stanie swoimi nogami na górze oliwnej to wtedy dopiero cały Izrael zobaczy tego, kogo przewodli I teraz patrzcie, jak dokładne jest Słowo Boże Дякую, що ці пророці сьлова є для нас читальників зacyтовані в цей інший спосіб ніж ці попрідні. Читаємо тут, а на іншому місці каже письмо. Ка ж велика різниця до того, що читається в віршу 36, Jakaż A to bowiem stało się, aby wypełniło się do końca Pismo. Z jednej strony, aby Pismo się wypełniło. A z drugiej strony widzimy tutaj, że Pismo mówi w tym 37. To jest tylko malutki przykład tej różnicy pokazania w To jest tylko malutki przykład tej różnicy pokazania w wypowiedziach w proroczy. Abyśmy to zauważyli, że zawsze w Słowie Bożym w Starym Testamencie mamy różne grupy proroctów. Ale te wszystkie proroctwa zajmują się zawsze jednym tematem. Christus, der Sohn tematem ich jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Er On jest centrum wszelkiego proroctwa Starym Testamentowego. Um die Prophetie des Alten Testaments verstehen zu können, brauchen wir einen Schlüssel. Ale żeby rozumieć te proroctwa Starego Testamentu, potrzebujemy do tego odpowiedni klucz. Pierwszy klucz, który potrzebujemy, to naturalnie jest Duch Święty. Bo każdemu odkupionemu Bóg darował właśnie Ducha Świętego, jak czytamy to, to określenie jako zadatek і він Siegel є для нас dass wir nie mehr können, wir Kinder Gottes sind. E on jednocześnie jest dla nas tą pieczęcią zapewniającą i e, gwarantującą, że będąc już Bożym, nigdy nie pójść na ale tego Ducha Świętego, który nam teraz otwierać znaczenie Słowa Bożego. I jako tego, który chce nam Pana Jezusa zawsze przedstawiać jako tego największego ze wszystkich w naszych sercach. A to możemy przeczytać w Jana w 16 rozdziale. Ale potrzebujemy jeszcze więcej kluczy, aby Słowo Boże rozumieć ми müssen uns ein klein wenig mit der Geschichte der biblischen Geschichte auskennen. Musíme troszeczkę zacząć się interesować i poznać що biblijną. Vielleicht das manchmal der Grund, warum viele Prophetie sehr schwierig <głos> nie za bardzo chcą się zagłębiać w te historyczne zdarzenia opisane w Biblii. Już wystarczy przeczytać księgę proroka Daniela i natychmiast się zauważa, że historia jest naprawdę bardzo ważną, aby zrozumieć proroctwo. I aby to proroctwo zrozumieć, trzeba troszeczkę poznać historię ludu izraelskiego, ми müssen wissen, dass dieses Volk aus 12 Stämmen besteht. Saum pewnością wszyscy to znają, że ten naród składa się z 12 pokoleń. To z einer Reichsteilung gab. Inna pewno niektórzy już wiedzą, że kiedyś w historii tego і може вже Reich zuerst erobert wurde durch die Assyrer. Immajer już niektórzy wiedzą o tym, że to królestwo tych 10 pokoleń pierwsze zostało zdobyte przez y, najeźdźców asyryjczyków do niewoli asyryjskiej. umgesiedelt in Zostało całkowicie wykorzenione z tego kraju izraelskiego, przesiedlone co do jednego człowieka i rozproszone w ogromnym królestwie perskim. Stämme untergegangen sind in dem riesigen Völkermeer. I do dzisiaj nie znamy przedstawicieli tych dziesięciu pokoleń. Oni po prostu wtopili się w te ogromne ilości narodów, które w tamtych czasach należały do tego Królestwa Perskiego i po dziś dzień wtopieni żyją w tych, wśród tych narodów. A Dwa pokolenia, królestwo dwóch następnych pokoleń, czyli królestwo Judy, zostało później uprowadzone do niewoli już teraz babilońskiej. Bóg wypowiedział swoje proroctwo na ten temat, dass diese 70 Jahre würde. i powiedział wyraźnie, że to, ta niewola w Babilonie będzie trwała tylko 70 lat. I Bóg już to przepowiedział, że ten naród będzie mógł Te dwa plemiona, będą mogły wrócić z powrotem po 70 latach z powrotem na teren Izraela i odbudować świątynię w Jerozolimie i odbudować miasto Jerozolimę. Bei Możemy o tym przeczytać, jak to się działo, gdy oni wracali z powrotem w księdze Ezrasza i w księdze Nehemiasza. I te Judy, które dzisiaj w Izraelu żyją, stają głównie z tych dwóch stępów. I wszyscy Żydzi, którzy dzisiaj mieszkają w, na terenie Izraela, to właśnie w większości przypadków należą do potomków tych dwóch pokoleń izraelskich, Judy i Benjamina. Jest też i jeden taki błędny klucz do zrozumienia proroc, o którym chciałbym teraz powiedzieć dass wir versuchen heutige tagesereignisse mit biblischer prophetie zu erklären mianowicie na tej ziemi obecnie żyje bardzo dużo ludzi i również takich e, znajdujemy wśród samych żydów że próbują zdarzenia jakie dzisiaj się dzieją na całym świecie wyjaśnić za pomocą aktuelle tagesereignisse um die mit biblischer biblischer prophetik zu verbinden ja jakże wiele książek zostało już napisanych jakże wiele kazañ zostało wypowiadanych w różnych e, kościołach które próbują udowodnić że wszystko to co dzisiaj się dzieje na całym świecie zostało właśnie przepowiediane w prorokwach starego testamentu die älteren kennen das Może też niektórzy starsi wśród nas e, słyszeli o czymś takim. Gdy była na samym początku utworzona Unia Europejska, to na samym początku było e, tylko pięć państw członkami tej Unii. wenigen waren es genau Po niewielu latach dokładnie 10 państw należało do Unii Europejskiej. I natychmiast wielu właśnie myślało, że to jest wypełnienie proroctwa z księgi proroka Daniela, bo on właśnie przepowiadał, że nastąpi zjednoczenie 10 państw. 14, 15 Ale tak jak dzisiaj to oglądamy, to Zjednoczenie Europejskie rozszerzyło się do 15 i 20 i jeszcze więcej państw. Das heißt, überhaupt A więc najpierw należy w ogóle się nad tym zastanowić, od kiedy rozpoczyna się wypełnienie biblijnego proroctwa. Noch einmal, was dach Petrus. Jeszcze raz powiem, co na ten temat mówi Piotr. Er spricht über die leiden Christi. On mówi o cierpieniach Chrystusowych. Das der Zeitraum von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt. A więc dokładnie mówi o czasach, gdy Chrystus narodził się, żył na tej ziemi i odszedł z powrotem do nieba. Und er spricht von den Herrlichkeiten danach. A potem natknął się mówi o chwale, która ma nastąpić potem. Dosłownie profetii bezieht się auf die Ereignisse, die nach der Entrückung auf dieser Erde stattfinden werden. A więc to wszystko oznacza, że wszystkie proroctwa dotyczą wszystkich zdarzeń, które się będą działy na ziemi dopiero po pochwyceniu wszystkich wierzących z tej ziemi, zabraniu ich z tej ziemi na obłoki, na spotkanie z Panem i wprowadzenie do domu ojcowskiego. I w ogóle w proroctwach Starego Testamentu jest niebrany pod uwagę czas dzisiejszego okresu prawie dwóch tysięcy e, lat łaski. A więc nie jest brany pod uwagę w proroctwach czas, w którym my obecnie żyjemy. I to wszystko powoduje e, dojście do wniosku, że w dziś, e, te wszystkie zdarzenia, w jakich, jakie teraz się obecnie na Ziemi e, dzieją, e, nie wolno nam e, przypisywać do proroc Starego Testamentu. A gdzie w Starym Testamencie znajdujemy proroctwa? Znajdujemy je w dwunastu księgach tak zwanych małych proroków? Z całą pewnością tak. W księgach czterech wielkich, wielkich proroków? Z całą pewnością tak. I czy to już wszystko jest? Nie, я хотів би zwei Stellen на Ja, двох chciałbym to pokazać na przykład dwóch miejscach. 13? No i przep czytamy z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału. I tutaj czytamy bardzo interesujące wyrażenie. 35. Jest 5. wiersz Mateusza 13:35. Дамит ефілд вірде, вас дюйхід дюймі гередет іст. Дяк спріст. Матеуся 13, 35. Аби пророка, гід мовіјј... І І дам кунт цитат. І дам цитат з 78. І то є Psalm Псалму 78. І Азав. A ten psalm napisał Asaf. To znaczy, że psalmy mają charakter. A więc z tego słowa tutaj Mateusza dowiadujemy się wyraźnie, że psalmy również noszą charakter prorozty. Jeszcze jedno dodatkowe miejsce mogę przytoczyć 5. Buch Mose. z Piątej Księgi Mojżeszowej. To Tam czytamy w 34 rozdziale, da wird Mose als ein Prophet bezeichnet. Hier und da Mojżeszowa 10. 34. rozdział. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. piąta Mojżeszowa 34. rozdział 10. wiersz i nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz i właśnie na podstawie tego wiersza widzimy, że również proroczy charakter otrzymują w Słowie Bożym wszystkie pięć ksiąg Mojżeszowych Mojżesz również napisał jeden z psalmów. Das heißt also auch die Psalmen bekommen einen prophetischen Charakter. Ich dachte, es bestätigt dieses Wort, dass David in David w Księdze Dziejów Apostolskich in besitzt einen prophetischen Charakter. I to wszystko świadczy o tym, że cały Stary Testament nosi charakter proroczy. I tak jak powiedział Pan Jezus w Łukasza 24 rozdział, że my we wszystkich pismach Starego Testamentu możemy coś opisane znaleźć o nim. Ja osobiście uważam za tą rzecz za wspaniałą. Навіть wenn читаю Старий Alte то я nawet gdy czytam Stary Testament, finde ich etwas von meinem Heiland. Ja zawsze znajduję coś, co dotyczy mojego zbawiciela właśnie na osobę Syna Bożego. I to wszystko pokazuje nam, że treścią całej Biblii jest tylko jedna osoba. I takie nastawienie jest bardzo ważne, aby zacząć rozumieć proroctwa całej Biblii. Другий лист 1 sagt uns Prophetie ist nicht etwas, was mit Fabeln zu tun hat. Wir lesen Piotra 1. Kapitel, wir haben gelesen über das, dass Prophezeiung ist nicht so irgendwelche Sachen, die sind verbunden mit Märchen. Denn Prophetie A więc proroctwa są to rzeczy, które zostały zapisane przez naocznych świadków i przez takich świadków, którzy o tym słyszeli bezpośrednio od Boga. Und wenn ein Dinge nicht hat, A jeżeli jakiś pisarz tego nie doświadczył w swoim życiu, nie przeżył tego osobiście, hat er sich bei und bei to on pisząc o tym zawsze dowiadywał się u takich ludzi, o tych rzeczach, którzy byli naocznymi świadkami lub słyszeli to bezpośrednio. Efolił się nie w drzwiach. A więc żaden z proroków Starego Testamentu nie e, opierał swoich wypowiedzi na e, wypowiedziach kogoś jak to się mówi z trzeciej ręki. Są langiły direkt zu den kwellen? Nie, prorocy wszyscy udawali się bezpośrednio do źródła. Lukas schreibt, to Lukas 1. Potem czytamy w Łukasza, w pierwszym rozdziale. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Vers 2, drugi wiersz. So wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an augenzeugen und diener des Wortes gewesen sind. Jak nam to pokazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa. Łukasza 1, 2. A więc te y, rzeczy, które w Biblii mamy zapisane, to nie są jakieś historyjki. To nie są jakieś bajki i baśnie. Są tylko wszystko, co tam jest zapisane, jest absolutną prawdą. Pilat zapytał w czasie przesłuchania Pana Jezusa, co to jest prawda. Ja, на Antwort hatte Herr вже vorher in Johannes 17 gegeben. Und powiedz коли Бог сам, Jezus до dał wcześniej Слово Моє є Ewangelii Читаємо als der в zu ihm sagte, Bóg, sam, Ojciec, Johannes 17 Vers 17. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 17. rozdział 17. wiersz. Und in Titus 1 wird Gott bezeichnet, w Titus, w Bóg jest in Vers 2, w wierszu, als der Gott, der nicht lügen kann, taki, który nie może das heißt, das, was in der Bibel steht, ist eine knauharte Wahrheit. A więc wszystko to, co jest napisane w Biblii od początku do końca, to jest prawda, która jest 100% potwierdzona. Zapisana została przez Ducha Bożego. Który używał do tego, żeby fizycznie było pióro poruszane, narzędzia ludzkie. I tak Piotr, tutaj w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, powołuje się na te zdarzenia, które właśnie odbyły się na górze przemienienia. To znaczy, że w tym momencie, w tym momencie, w w w A więc wszystko to, co jest opisane w Mateusza 17 rozdziale I on tu poświadcza w swoim liście, że wszystko to, co my możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale w którym mowa jest o przemienieniu Pana Jezusa, że te wszystkie zdarzenia tam na tej górze przemienienia mają właśnie prorocze znaczenie Was geschah dort? A co tam się stało? Wiemy, że Pan Jezus zabrał trzech ze swoich uczniów na wysoką górę. I tam na górze Pan się przemienił. I nagle uczniowie nie zobaczyli już więcej tego chodzącego, cierpiącego na tej ziemi swojego Pana tylko zobaczyli tego Pana, który kiedyś w przyszłości będzie uwielbiony w Jego chwale. A jednocześnie z nieba ukazali się przychodzący Mojżesz i Eliasz. I na tej górze właśnie byli, było tych trzech uczniów. A więc mamy trzy grupy. Grupa 1, Mojo i Grupa pierwsza, Mojżesz i Eliasz. Grupa 2, die Jünger auf dem Berg. Grupa 2, uczniowie na górze. Und natürlich den Herrn Jezus selbst. I naturalnie trzecia grupa, to sam Pan Jezus. Was ist die Bedeutung dieses Ereignisses? I jakie jest znaczenie duchowe tego zdarzenia na górze? Der Jesus erscheint in Herrlichkeit mit den Gläubigen. Pan Jezus pojawia się w chwale swojej razem z wierzącymi Starego Testamentu. Ale nie tylko z wierzącymi Starego Testamentu, bo można powiedzieć, że to jest obraz na pokazanie się Pana Jezusa z wierzącymi Starego i Nowego Testamentu, bo uczniowie no, do Nowego należeli. Die vorher entrückt wurden natürlich natürlich e, najpierwci uczniowie będą e, pokrzyceni przez Pana zabrani do chwały do góry koncepten з er nicht mit ihm vom himmel erscheinen können bo i znaczy nie mogliby kiedyś, e, z nim, razem z tu z na gläubigen berg Na grupę wierzących, którzy będą jeszcze żyli na tej ziemi, gdy Pan się ukaże w swojej chwale. I tak rzeczywiście się też stanie, gdy pod koniec wielkiego ucisku, po siedmiu latach od pochwycenia wierzących, Pan Jezus ze swoimi wszystkimi uwielbionymi zstąpi na tą ziemię, tutaj na górę Oliwną. To będzie zgląbiki na tej ziemi to wtedy będą na tej ziemi wierzący jeszcze na tej ziemi, będą to ludzie wierzący, tak zwana resztka wierzących z y, y, y, y, y, ludu izraelskiego Und der Herr wird mit allen i Pan ze wszystkimi swoimi świętymi ukaże się y, na Górze Oliwnej. To znaczy ten opis tego zdarzenia daje nam wejrzenie w potężne, wielkie zdarzenie, proroczo pokazane, które odbędzie się w przyszłości. A będzie to drugie, widoczne dla wszystkich żyjących na ziemi, przyjście Pana Jezusa na tą ziemię. I wiersz 19 to podkreśla, że to prorocze słowo jest pewne. Ich könnte es wiedergeben mit sicher. Mm, Potwerzone zabezpieczone, ufehänderbar, nie zmienne. Es wird so 19. Und es gleichzeitig eine Lampe in dunkler Zeit. Allejedno tochne to słowo jest lampą świecącą w ciemnym czasie. Ale lampa dunklem ort. Lampą świecącą w ciemnym miejscu. Die і це місце в soll für unseren Weg. нам силу і w аж до powinno нашого бігу на цій wytrwałość так, do наше життя naszego biegu tej ziemi. Weißt du, tak, wiecie, nasze życie tutaj na tej ziemi. Bo chrześcijan jest u unser Und von einem christlichen Europa sehen wir heutzutage wenig. A e, co do tej e, przyszłej Europy tutaj na tej e, ziemi istniejącej to mamy pełne obaw. Erlassen, sobie ileż to różnych ustaw jest teraz e, zatwierdzanych, które są e, Słowa Bożego? Pomyślmy sobie o zatwierdzaniu małżeństw tej samej płci. Pomyślmy sobie o tych wszystkich sprawach, które teraz głośne są, że nie wiadomo, czy każdy człowiek na tej ziemi jest pewny swojego... płci, płci. Nie pewny. Czy jest mężczyzną, czy kobietą? Jak się to mówi? Płci. Płeć. Płeć, o! Czy jest pewny swojej płci? Albo eń anderen wort Gottes A więc widzimy, że ustawa za ustawą, która jest całkowicie sprzeczna ze Słowem Bożym. І ми solchen живемо в wir. Image ich żyjemy w tego rozaju świecie. Was unsere Kraftquelle. зараз для нас? źródłem mocy i siły może być teraz dla nas? Слово Боже. Wort Gottes. Naturalnie tylko i słowo Boże. Gottes. Ale również też i prorocze słowo Boże. Nämlich, dass der so wiedzo seiner herrlichkeit kommen wird alle również i to słowo że ten kiedyś odrzucony Jezus Chrystus teraz może stać się tym uwielbionym na tej ziemi і що разом з ним, якщо в цьому вікуші, коли він буде виробний на цій земі, ми разом з ним з ним вкажемо. А віць тут підтвердяться те, що це пророцітство для нас є як лампа, в цимній місці. А віць, якщо ти коголі хочешся довідти на тиматі вікуші світа, To możesz to tylko znaleźć tutaj w Słowie Bożym. Wielu jest na tej ziemi, którzy twierdzą e, fałszywie, że oni znają przyszłość. I jest to wszystko umieszczane w horoskopach i w innych proroctwach. Es cudzysłowie ziemskie: wszystkie te rzeczy to tylko i wyłącznie działanie diabła. On sie kenn di zucum nicht bo diabeł nie zna przyszłości, nie może jej przepowiedzieć. Tylko to, co jest zapisane w Słowie Bożym, możemy użyć do tego, aby dowiedzieć się na temat przyszłości. A więc Słowo Boże Prorocze jest pomocą i zachętą na dalszą naszą drogę na tej ziemi. Bis der Tag anbricht, sagt vers 19, I wiersz 19 pokazuje nam, aż nastanie dzień, zaświta dzień. Das heißt, bis zum zweiten Kommen des Herrn Jesus hier auf dieser Erde. A więc te słowa znaczą, że do momentu przyjścia ponownego Pana Jezusa tutaj na tą ziemię. Und der Morgenstern in euren Herzen. Aby w waszych sercach weszła, wzeszła również też i e, Jutrzenka, czyli gwiazda zaranna. Und der Morgenstern bezieht sich hier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 не показує нам тут цього окресу чи часу, в якому настане це похвищення, але показує нам, що це похвищення повинно вже в опередному часі бути частинкою нашого серця. Це означає, що я живу тут, на цій землі, в безпеці. A to wszystko oznacza, że obecnie żyję ja na, na tej ziemi, mając stoprocentową pewność, ich in der bei in der sein werde, że kiedyś w przyszłości będę razem z Chrystusem w Jego chwale domu ojcowskiego. in dem Haus des Vaters. Tego domu ojcowskiego. I da möchte ich noch kurz etwas aus Johannes 14 lesen, bevor wir pause machen i jeszcze krótkie słowo przeczytamy z Ewangelii Jana na ten temat i potem zrobimy przerwę Denn 14 was sehr dlatego, że w Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytamy bardzo interesujące stwierdzenie lezemy zuerst einmal in, 2, in dem haus meines vaters sind viele wohnungen Jana 14 rozdział drugi wiersz bardzo interesujące stwierdzenie в домі оїця мого віле є місця. 3 сказав, що я йду до вас, щоб ви зберікувати. А третій вірш від початку читаємо. Повіця І пійду вам місця. Не є тут написано, що зберікувати вам місця. Зберікувати вам місця. Nie, drugi wiersz mówi o tym już e, z całkowitą pewnością. Mieszkania już są. Przed założeniem świata już w domu ojcowskim były te mieszkania. Ale to miejsce nie było jeszcze przygotowane. To miejsce nie było jeszcze dla mnie i dla Ciebie, bo nie byliśmy pasujący do tego miejsca. Więc sie muszą pasujące być dla jednego człowieka. Bo to te miejsce też musi być przygotowane jako pasujące dla nas, jako dla ludzi. Bo dla Ciebie i dla mnie jest to obowiązujące. My jesteśmy ludźmi. dlatego muszą musi być dwa Jakby tak się właśnie stało, to musiały zdarzyć się najpierw dwie rzeczy. Ein in das Haus des najpierw musiał pojawić się człowiek w domu ojcowskim. Und das ist der Jesus als der Sohn des I takim człowiekiem jest właśnie Pan Jezus, który jako syn Człowieczy wstąpił z powrotem do domu ojcowskiego. Ich war der Jezus, der ewige Sohn Gottes, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Тен вєчний Сен Божий, от вікув, аж на віки. Але якось Сен Человечний, то он не є тим, от вікув, аж на віки, існеючим. Бо тим Сенем Человечним стаўся допіро от свого народження. І є Сон Дес Меншин віки. I takowym od momentu swojego narodzenia pozostał Synem Człowieczym na całą przyszłą wieczność. Ale gdy Pan Jezus wstąpił po wykonaniu swojego wielkiego dzieła na krzyżu z powrotem do nieba, to po raz pierwszy w historii Wszechświata człowiek znalazł się w niebie, w domu ojcowskim, A konkretnie Pan Jezus zasiadł nawet na tronie Bożym. I okazało się, że człowiek znalazł się w domu ojcowskim. I dlatego to mieszkanie, które tam już od dawien, dawna było, od wieczności, teraz, z tym momentem wstąpienia Jego do nieba, zostało dopasowane do але мусе ще мусе ще мусе здаше? Але щось ще мусе здаше? Ти і я мусе мусе пасно до дому ойцовського. Чи ти хочеш би вийти до того дому ойцовського, посадяючи це хоре кіло? Ні. Тому bekommen wir bei der Erdrückung den Auferstehungsleib. Darlegego właśnie w momencie pochwycenia люди, які stają на цій tej дітьми божими, Bożymi, нове, nowe uwielbione Gnade, die zur i tym samym wszyscy wierzący z całego okresu łaski dwóch tysięcy lat e, którzy zostali uczynieni w tym okresie łaski dziećmi bożymi do tej grupy tych wie, e, dzieci bożych należą wszyscy ludzie od czasu e, zielonych świąt e, gdy powstało zgromadzenie na tej ziemi i został Duch Święty zesłany Aż do czasu pochwycenia i przemienienia, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby zabrać swoich do nieba. I my wszyscy otrzymamy właśnie takie same ciało z martwych stałe, jak otrzymał Pan Jezus. I w ten sposób zostaniemy uczynieni, przemienieni, aby być pasującymi do domu ojcowskiego. Tu jest napisane w tym y, następnym wierszu trzecim idę wam przygotować miejsce. Czyli dopasować już od dawna istniejące mieszkanie do tego, abyście wy przyszli. Und uns I was dopasować do tego, abyście mogli do tego mieszkania wejść. Siehst du, Petrus, und das soll jetzt schon ein Gegenstand unseres Herzens sein. I Piotr dalej mówi, to wszystko powinno być teraz przedmiotem rozmyślania serca waszego. Czy to nie jest wspaniałe i przeogromne zachęcenie i pocieszenie hmm. dla nas wszystkich? Hier und den Weg treu zu gehen. Aby jeszcze tą chwilę wytrwać i drogą naszego życia wiernie podążać za Panem, aż On przyjdzie? W einer Zeit, I to w takich czasach, które nie są łatwe. Filadelfii, schreibt Johannes. Do Filadelfii czytamy to zapisane w Księdze Objawienia. Jan, który napisał tą Księgę. Johannes, in Offenbarung 3, vers 8. I w trzecim rozdziale Księgi Objawienia, w ósmym wierszu, napisał. Kraft. 3, 8. 3, 8, 3, 8. W środku tego wiersza, e, trzecia linijka, Bo choć masz niewielką moc, mein Wort bewahnt, mm. jednak zachowałeś moje Słowo, mm. und meine Name nicht I nie zaparłeś się mojego imienia. Mm. Buch, vor 40 Jahren zum Mal las, gdy ja tą księgę objawienia przeczytałem. Świadomie, tak rozmyślając nad nią przed 40 laty, was für ein To pomyślałem sobie, o jak niewielkie tutaj są znaki charakterystyczne. Bo, gdy czytamy opisy o tym, co musieli przejść wierzący w tym zborze w Teatyze, czyli drugi rozdział od 18 wiersza i w Sardes, czyli trzeci rozdział od pierwszego wiersza Smyrna, Smyrna. Was die, glaubie, in Smyr, i w Smyrna Smyrna musieli przeżyć, czyli drugi rozdział od ósmego wiersza Pergamos, albo albo e, drugi rozdział od dwunastego wiersza w zborze w Pergamonie albo w Tiatyrze, drugi rozdział osiemnasty wiersz heißt es nur, tu hast mein Wort to tu przeciwnie do tamtych jest napisane To jest znamienne słowo, trzeci rozdział, ósmy wiersz, ty zachowałeś moje słowo. Wir leben, to jednak, gdy dzisiaj pomyślę o tych czasach, w których my obecnie żyjemy, in Welt das to sobie to e, stawiam za cel. Zachowaj w tym obecnym świecie. Moje słowo, pańskie słowo. A to oznacza stanąć bezkompromisowo po stronie tego odrzuconego Jezusa Chrystusa. Du ein I natychmiast zostaniesz określony przez otoczenie jako chrześcijański fundamentalista. So natychmiast Ciebie tak nazwą. Auch I tak w ten sposób będą Cię traktowali. Was für ein gewaltiges Zeugnis hier. Sie haben mein Wort bewahrt. Jakież potężne to jest zawarte świadectwo w tym ósmym wierszu. Zachowałeś moje słowo. Aber das können wir nur Ale Zachować jego słowo możemy tylko wtedy, aufgegangen in Tylko dlatego, że on jako ta gwiazda zaranna on jak to się mówi... Wschodzi. on e, kiedyś wschodził w naszym sercu i stał się naszym Zbawicielem. Dlatego my możemy być tego absolutnie pewni, że my razem z Nim dojdziemy do tego celu. I to dlatego właśnie też i to pochwycenie i zabranie wierzących żywymi nie jest właśnie cząstką starotestamentowego proroctwa. Dlatego, że to już jest w naszych sercach. Ale jest to właśnie ten punkt startowy dla całego e, starotestamentowego proroctwa. I to właśnie będziemy oglądali w drugiej godzinie. Siż profetie startet kurz że wszystkie proroctwa starotestamentowe natychmiast wystartują ze spełnianiem się, jak tylko nastanie pochwycenie i zabranie ze ziemi wszystkich wierzących. 20 minut przerwy, bo za 25. Myślę, że nie jednemu kawa pomoże. Może napić się kawy. Zaczęp z świeżego powietrza. 20 minut to jest kawy. Kawę dobra Dzień dobra これで600の大林の2の2 <笑>です。<笑>